O Bogu. Ja chciałem tylko tak troszeczkę powiedzieć, bo cieszę się, że Paweł dzisiaj zaczął od tego fragmentu, który mówił, ponieważ chciałem jakby troszeczkę rozwinąć ten temat i abyśmy razem znaleźli odpowiedź w Bożym Słowie właśnie dotyczącą tego fragmentu, którym chcę się z Wami podzielić. A jest on zapisany w Ewangelii Łukasza w 18 w 18 rozdziale, w wersetach od 35 do 43 i mówił on o uzdrowieniu ślepego. Ten fragment jest opisany również w innych Ewangeliach i czytamy w Ewangelii akurat Marka, że człowiek, który został uzdrowiony miał na imię Bartymeusz, natomiast tutaj akurat jego imię nie jest, nie jest wymienione. I...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 i szedł za nim, wielbiąc Boga. I cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Jakże piękne słowa. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich są one zbudowaniem. Jak cudowna jest opisana tutaj sytuacja, że człowiek, który był niewidomy, żebrał i to żebractwo było jego jedynym źródłem dochodu. Kiedy słyszy, że idzie Jezus Nazareński, jak możemy wywnioskować z kontekstu, wiedział, kim był Jezus i co może uczynić Jezus, zaczyna wołać za Nim. Zaczyna wołać, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Widzimy całą sytuację, że Jezus idzie z jakąś grupą ludzi i ci ludzie, którzy są na przedzie, czyli gdzieś w okolicach Jezusa, uciszają tego człowieka, żeby nie wołał, żeby nie krzyczał. Możliwe, że Jezus z nimi o czymś rozmawiał. Możliwe, że coś głosił. Możliwe, że chcieli się czegoś dowiedzieć. I mówią do tego człowieka, uciszcie go. Uciszcie go. Niech się nie odzywa. Ale ten człowiek jeszcze głośniej woła. Jeszcze głośniej. Mówi, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Nie ustąpuje. Jezus to usłyszał. przeprowadźcie go do mnie. Mówi do tych wszystkich. I kiedy przychodzi do niego... Jezus zadaje pytanie, które zadawał bardzo wiele razy. Właśnie osobom, które były w potrzebie. Czego ode mnie oczekujesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? Z czym przychodzisz? Gdzie masz problem? No i widzimy wspaniałą rzecz. Kolejny cud, gdzie Jezus uzdrawia. Ale mówi jedną bardzo ważną rzecz. Wiara twoja uzdrowiła cię. Ten człowiek przyszedł pełen wiary. Ten przyszedł ten człowiek przyszedł ufny i pewny tego, że Jezus jest w stanie mu pomóc. Jest to dla mnie bardzo budujące i myślę, że dla każdego z nas jest to wspaniały przykład, jak Jezus potrafi uzdrowić człowieka, który chce uzyskać od Boga to, o co prosi. Dlatego to, co mówił dzisiaj Paweł wcześniej, było też dla mnie taką motywacją, chociaż no nie wiedziałem, o czym będzie mówił Paweł, że właśnie ta modlitwa, ta prośba, to przychodzenie do Boga ma sens. To nie jest tylko kwestia powtarzania jakichś słów, to nie jest tylko kwestia mówienia, co byśmy chcieli, ale przede wszystkim jest to ufna, ufna prośba do Boga, na którą oczekujemy odpowiedzi. Oczekujemy takiej odpowiedzi, która nas pozbawi tego, co jest dla nas ciężarem, co jest dla nas problemem, co jest dla nas bólem. I chciałem przede wszystkim, abyśmy w tym fragmencie dostrzegli pewną analogię, która istnieje w obecnym Kościele. Chociaż ten fragment został zapisany prawie 2000 lat temu i dotyczył konkretnej sytuacji, która miała miejsce. Ale w obecnym Kościele często dzieje się podobnie. Jest jakiś człowiek, który jest ślepy. Z jakiego powodu? Jest jakaś grupa ludzi, która jest przy Jezusie. Kto to jest? Po pierwsze, kim może być ten śled, który przychodzi do Jezusa i go prosi? To może być człowiek, który nie wierzy, nie zna Jezusa, ale o nim usłyszał. Usłyszał od nas, usłyszał od innego wierzącego, przeczytał jakąś ulotkę, dostał Nowy Testament, spotkał się z jakimiś wierzącymi i wie, że jest ślepy. Ale również tym ślepym może być wierzący, który nie widzi swojego grzechu, który cierpi na różne rzeczy, ma jakieś problemy, ma jakieś kłopoty i nie może sobie z tym poradzić. Nie może sobie z tym poradzić. Zmaga się z tym jest ślepy. Ślepy duchowo, nie fizycznie, bo nie mówię tutaj o takiej ślepocie. I co ten ślepy człowiek musi uczynić? Kiedy dowiaduje się, że jest Jezus w okolicy, przychodzi i zaczyna Go wołać. Zaczyna wołać do Niego. A gdzie jest Jezus w obecnym czasie? No Jezus jest wszędzie, tak? No, z tym się na pewno zgodzimy. Ale często jest tak, że jak Pan powiedział, jest zapisane w Słowie, tam, gdzie jest dwóch i trzech w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Czyż jestem z tym zgadzamy? Czy możemy na to powiedzieć amen? Gdzie teraz się znajdujemy? W miejscu, gdzie jest Jezus, czy nie ma Jezusa? Odpowiedzmy sobie sami. Gdzie dwóch i trzech jest w imię moje tam jestem pośród nich. Więc jeżeli jesteśmy w zgromadzeniu, to mamy bardzo podobną sytuację. Może być człowiek ślepy i mogą być ludzie, którzy idą z Jezusem. Są w jednym miejscu. I przełóżmy to na, na dzisiejszy czas i nawet na to miejsce również, gdzie się znajdujemy. Jeśli ktoś z nas czuje się ślepy, czuje się opuszczony, czuje się, że ma jakieś problemy, że nie może sobie z czymś poradzić, to pierwszą podstawową rzeczą, co powinien zrobić? Jezu, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wołanie do Jezusa. Modlitwa, prośba gorąca, aby Jezus się zmiłował, aby Jezus pomógł, aby Jezus uwolnił. No i mamy tę grupę ludzi, którzy są przy Jezusie. Mogą to być starsi wierzący, młodsi wierzący, ale na pewno są to wierzący, którzy chcą być przy tym Jezusie, bo jak widzimy chodzą z Nim. I co oni robią? Uciszają. Nie tak głośno. Zostaw to dla siebie. Może idzie indziej. W naszym zgromadzeniu takie modlitwy może nie są właściwe. Może iść do swojej komory modlitwy. Tak nie powinno być, bracia i siostry. Tak nie powinno być. Jeżeli ktokolwiek ma jaką prośbę do Boga, niech woła głośno, niech woła tak, aby Jezus go usłyszał. Ten człowiek tak wołał, aż w końcu Jezus go usłyszał. Oczywiście to nie było tak, że Jezus go nie słyszał, ale chodziło o to, żeby przedstawić sytuację, że zostanie On wysłuchany, żeby ci ludzie, którzy byli naokoło, zauważyli, że Jezus wysłuchuje tych, którzy z wiarą przychodzą do Niego. Bo nie chodzi tutaj o to, aby odklepywać jakieś frazesy, aby mówić jakieś slogany, napisać sobie jakąś sentencję na karteczce i on co tydzień odtwarzać. To musi być modlitwa płynąca z serca, to musi być modlitwa z potrzeby serca. I takie modlitwy Jezus wysłuchuje. I ten człowiek, Bartymeusz, który jest tutaj opisany, tak wołał, że Jezus usłyszał. Czy wierzymy w to, że jak my będziemy wołać, to Jezus nas usłyszy? Czy my mamy taką wiarę, że choćbyśmy wołali do Niego setny, tysięczny raz, to On nas usłyszy? Wołali w dzień i w nocy. Wołali tu, na tym miejscu, w domu, w pracy, w kolejce, gdziekolwiek. Czy mamy taką wiarę? To jest bardzo ważna kwestia, bracia i siostry. Bo Często się niestety tak zdarza, że starsi wierzący, jakbyśmy ich nazwali, czyli starsi bracia w wierze, potrafią zachować się tak, żeby przytłomsić tych, którzy są młodzi w wierze. I to nie jest dobre. I nie można żadnej owcy zabronić przychodzić do Jezusa. Natomiast w tym fragmencie widzimy jeszcze jedną ważną rzecz. Kiedy Jezus przyszedł i wysłuchał już tego człowieka, to mówi o tym, że wiara jego go uzdrowiła i ten człowiek odzyskuje ten wzrok, czyli otrzymuje to, o co prosił. I widzimy w tym 43 wersecie bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, ten człowiek idzie za Jezusem, czyli jest pełen ufności, chce być jego uczniem, chce za nim podążać. A z drugiej strony widzimy, że cały lud, który widzi to, co robi? Oddaje chwałę Bogu. Kiedy jesteśmy na tym miejscu, kiedy prosimy o coś i Bóg nam coś daje, to również Biblia zachęca nas do tego, abyśmy składali dziękczynienie Bogu, abyśmy wyznawali przed innymi braćmi i siostrami, mówiąc na przykład, Boże, Bóg uzdrowił mnie z tego, Boże, Bóg uzdrowił moje dziecko z tego, Boże, Bóg dał mi pracę, Dałeś mi Boże pracę, dałeś mi Boże to, dałeś mi Boże to, ja Ci za to dziękuję, ja Ci za to wielkie. Dlaczego? Bo to jest właśnie to, że kiedy lud to ujrzy, to odda chwałę Bogu, bo jedni drugich mamy nawzajem budować. I takie świadectwa, które są wymawiane w formie modlitwy, są wymawiane w formie świadectwa bezpośrednio, są budujące dla Kościoła. Mieliście okazję słuchać, jak bracia czy siostry mówią o swoich wspaniałych świadectwach, jak walczyli z rakiem. I oddali to Bogu i Bóg ich uleczył. Ja nie mówię o takich rzeczach, które są związane tutaj z Biblią, gdzie opisują jakieś rzeczy, które, jak wielu ludzi mówi, były zapisane przez jakiś tam ludzi i miały miejsce dwa lat temu. Ja mówię o realnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Jak Bóg uzdrowi z nałogu, z alkoholu, z papierosów. Jak Bóg uzdrowi z tego czy z tamtego, nie mogę znaleźć pracy, nie mam pracy, a Bóg daje tą pracę. Pochwal się, bracie. Bo to jest dobra, bo oddajesz chwałę Bogu. Nie chwalisz siebie, tylko chwalisz Boga. Pochwal się przed całym zgromadzeniem, jak Pan Ci błogosławił. Nie miałeś czegoś, nie mogłeś dostać, cierpiałeś. Powiedz, Bóg mi dał, Bóg się ulitował, Bóg mi pozwolił. W Ewangelii Marka jest jeszcze napisana taka rzecz, kiedy już z go przywoływał, jest takie zdanie dopisane, które mówi o tym, ufaj, bo On Cię woła, bo Pan Cię woła. Dokładnie tam jest napisane, bo ja Wam przeczytam, żeby nie być. Ufaj, wstań, woła Cię. To jest kwestia właśnie tej ufności, że my, kiedy mamy jakiś problem, kiedy mamy jakiś ciężar, mamy go złożyć na Pana. I ta ufność właśnie w tej modlitwie musi być widoczna. Kiedy lud się Boży modlił, to aż budynki się trzęsły. aż ziemia się trzęsła. To jest zapisane w testamencie. Powinniśmy tak się modlić, aby ten budynek też się zaczął. Aby to całe wejchorowo, aż się trzęsło u podstaw, Żeby ludzie, którzy są na tym miejscu, w tym mieście, poczuli, że coś się dzieje. I nasze modlitwy im są głośniejsze, tym są lepsze. Ja wam powiem dlaczego. Bo modlimy się tutaj wspólnie i wszędzie się ludzie modlą, wierzący i niewierzący. Ale kiedy jesteśmy w zborze, i chcemy, aby inni powiedzieli na to Amen, to musimy się tak modlić, aby inni to usłyszeli. Módlmy się tak, żebyśmy wierzący to usłyszeli, a wszystkim, żeby Jezus to usłyszał. Oczywiście, zaraz znajdą się tacy krytycy, którzy powiedzą, no Bogu trzeba oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. W związku z tym wszyscy tylko w duchu, nikt nic nie słyszy, duchowo Bóg wszystko wie. Ja na to mówię Amen. Myślę, że wy też mówicie wszyscy na to Amen. Ale co to znaczy w prawdzie? No bo jeżeli i w jednym, to i w drugim, tak. Jak popatrzymy do Ewangelii Jana, to mamy tam w 14 wersecie i w 6 wersecie napisane ja jestem drogą i prawdą i żywot. Kto chce wejść do Ojca, oczywiście to musi to zrobić przeze mnie tylko, tak. Czyli Jezus jest tą prawdą i tym życiem i żywotem. Czyli jeżeli chcemy oddawać i w duchu i w prawdzie, to musimy oddawać chwałę Bogu i modlitwę i dziękczynienie i wielbienie w taki sposób, aby było to w Jezusie Chrystusie, aby było to zgodne z Jego nauką, abyśmy byli Jego naśladowcami w każdym miejscu i czasie. My nie możemy sobie robić czegoś takiego, że wybieramy, tak jak to niektórzy mają w zwyczaju jakichś fragmentów czy jakieś części, Ewangelii I tylko dostosowują je do własnych potrzeb. Musimy być albo w pełni chrześcijanami, albo chrześcijanami, którzy są tak naprawdę atrapami chrześcijaństwa, bo staramy się robić to tylko to, co jest nam wygodne. Tutaj na spotkaniu środowym, żeśmy między innymi też rozważają słowo, poruszyli taką kwestię, że w czasie, kiedy jest dobrze, nam się dobrze dzieje, Bóg nam błogosławi, jesteśmy zdrowi, mamy pracę, to łatwo jest być chrześcijaninem. To jest bardzo łatwo. To wtedy Bóg jest wspaniały, cudowny, i Wszyscy są zadowoleni i nawet niekoniecznie jest za co dziękować, no bo przecież wszystko mamy. To, to, to, o co Go prosić? Tak? Mamy to, mamy to. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast kiedy jest trud, kiedy jest znój, no to wtedy łatwiej sobie przypomnieć o tym, że trzeba Bogu oddawać chwałę również w modlitwie. Bo modlitwa nie jest tylko kwestią prośby. To jest też kwestia wyznawania tego, że my nie jesteśmy Bogami dla siebie, że to nasze ja nie jest nad Bożym imieniem. Tak? Bo kiedy pokładamy ufność na sobie, bo nie mamy za co dziękować Bogu, nie mamy o co Go prosić, to wtedy my jesteśmy dla siebie Bogiem. Nie wiem, czy się ze mną zgadzać. Natomiast kiedy jesteśmy tym pokornym, tym uniżonym sługą i zawsze w każdym miejscu i czasie możemy i musimy dziękować Bogu, to wtedy Bóg jest naszym Panem. Bo w innym przypadku to my sami z siebie robimy Boga. I taka jest taka sprawa, i o tym mówi Ewangelia. Jeżeli nie mamy za co dziękować, nie mamy o co prosić, no to Jezus Chrystus nie jest naszym Panem. Bo wszystko jest w Nim, wszystko dostajemy od Niego. Wszystko, co mamy, czy to jest dla nas dobre, czy to jest dla nas przykre. Pochodzi od Boga, to nie jest z nas. Łaska, nie z uczynków, zdrowie, nie przez własne zasługi, nie przez lekarzy, praca, nie przez świetny kontakt, znajomości, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest, jest dziełem Bożym. I jeżeli jesteśmy wierzącymi, to też zdajemy sobie sprawę, że nie ma przypadków u Boga. Tak? To wszystko jest w Bożym planie. My jesteśmy tylko elementami tego Bożego planu, do którego Bóg nas postawił, przystosował, żebyśmy działali ku Jego chwale, bo nasze działanie nie ma być zawsze skierowane na to, aby Bóg był wywyższony, aby nie był wywyższony człowiek. Kiedy zajrzymy do Psalmu 142. To mamy tutaj zapisaną piękną modlitwę Dawida, który w trudnej sytuacji swojego życia pisze takie słowa. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim prośbę swą i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdyż Duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją, na drodze której chodzę zostawili na mnie sidła i cały ten psalm mówi o tym jak właśnie Dawid który jest dla nas wspaniałym przykładem modlitwy do Boga potrafi właśnie w ten sposób dziękować Bogu i prosić Go o swoje o wysłuchanie tego co ma w sercu prosić Go o swoje potrzeby o to aby Pan wysłuchał Go Dawid miał wspaniałe serce, serce Boże i nigdy w swoim życiu, poza oczywiście momentem, kiedy upadał, nie był, nie był, znaczy widać w nim taką wielką godliwość, żeby był oddanym sługą modlitwy i wielbienia Boga. Ale nawet kiedy zgrzeszył, to i tak w ukorzeniu i w uciszeniu dalej przez modlitwę przepraszał za swoje czyny. Czyli ta jego postawa serca, ona się nie zmieniła. On zawsze był taki sam. I mimo, że grzech go mimo, że postąpił niegodziwie, to i tak ta jego modlitwa dalej płynęła z jego serca. Prośba i uwielbienie dla Boga. Dlatego kiedy stoimy razem w tym miejscu, w każdym innym, gdzie spotykają się dzieci Boże, to Biblia zachęca nas do tego, abyśmy równie głośno chwalili Boga, jak równie głośno Bogu dziękowali i prosili Go za to, tak aby cały lud mógł powiedzieć wspólnie Amen na tą prośbę, którą mamy. Ostatnio słuchałem jednego kazania, tak, jednego brata, który powiedział taką rzecz, tak jak on kiedyś w świecie, jak były jakieś imprezy typu urodziny, imieniny, głośno wołał 100 lat, 100 lat, to dzisiaj tak samo musi chwalić Boga w pieśniach, tak samo głośno. Czyli jak ktoś ma donośny głos i kiedyś śpiewał różne pieśni takie czy inne, to dzisiaj Bogu powinien co najmniej tak samo głośno śpiewać. A ja chcę do tego też dodać jedną rzecz, że jeżeli kiedyś ktoś albo dzisiaj potrafi godzinami opowiadać, jakie są wspaniałe rzeczy, jak potrafi to czy tam, kto gdzie był, co odwiedził, co kupił, to przynajmniej tak samo długo powinien chwalić i dziękować Bogu za to, co dla Niego uczynił. A na pewno powinien się im rozkoszować cały czas. Bo to jest budujące, bracia i siostry. To jest budujące, kiedy nawzajem widzimy, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I myślę, że taka stagnacja, jeżeli chodzi o Kościół, w dzisiejszych czasach, szczególnie w tych krajach, w tych krajach zachodnich, jest związana z tym, że ludzie odchodzą od modlitwy. Ludzie wolą śpiewać, ludzie wolą słuchać, jak ktoś mówi z drugiej strony. Natomiast wierzący stają się pasywni, bo jest im wygodniej i bezpieczniej. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Kościół Boży składa się, to może być szokiem dla niektórych z was tylko z kapłaństwa. Tu nie ma laikatu. Tu wszyscy muszą być aktywnymi w kościele. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś siedzi w ławce, odfajkuje godziny i idzie do domu. Każdy jest kapłanem. Tak mówi Słowo Boże, czy nie mówi? Jesteście królewskim kapłaństwem. Mężczyźni i kobiety. Tak jest napisane. Każdy jest powołany do głoszenia Ewangelii, do służenia Bogu, do oddawania mu chwały. Mamy te same prawa. Nie ma czegoś takiego, że jak ktoś stoi za kazalnicą, to on ma się produkować, a reszta ma siedzieć. Tak to siedzą w innych religijnych zgromadzeniach. Mamy siebie nawzajem budować. Budować się przez słowo, przez pieśń, przez świadectwo, przez modlitwę itd., dalej. Znajduje się tego mnóstwo w całej Biblii i to wszystko nam mówi. Kiedy popatrzymy na jedną, jeden, jeden werset, który jest, jest napisany nieznacznie dalej, bo w XIX Rozdziale tej Ewangelii Łukasza. I tu jest cała ta historia zapisana od 45 do 48 wersetu, dotycząca dotyczące wypędzenia przekupów ze świątyni. To w wersecie 46 Jezus mówi coś takiego. Albo muszę zacząć od 45 żeby cały kontekst był znany. A Wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: Napisano: i, będziesz, I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniście z niego jaskinią zbójców. Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy. O jaki dom? Jak, o jakim domie mówi Jezus. O co miał na myśli? Na pewno świątynię, w której się znajdował. Ale wiemy, że ten dom dla Boga to jest... ma jeszcze dwa takie bardzo ważne znaczenia, które w dzisiejszym Kościele są ważne. Pierwsze to jest właśnie Kościół. To jest ten dom Boży, który jest złożony z nas wszystkich. Ale przede wszystkim tym domem Bożym ma być każdy z nas, tak? Bo Słowo Boże mówi wyraźnie. Wy jesteście świątynią ducha, tak? Macie być tą świątynią, mamy być. Więc ten dom modlitwy ma być przede wszystkim w każdym z nas. Każdy z nas ma, zgodnie ze Słowem Bożym, co zostało zapisane już przez proroków, ale powiedziane przez Jezusa Chrystusa, ma być domem Modlitwę, a nie jaskinią zbójców. I to jest posłannictwo Jezusa, które myślę, że na dzisiaj jest bardzo istotne i zaczyna być zapominane w wielu kościołach. Wiele kościołów koncentruje się na jakichś wizualnych przeżyciach, na jakichś emocjonalnych grach, jakichś zabawach psychologicznych, natomiast nie ma tej zachęty. A ja chcę was zachęcić tutaj z tego miejsca abyśmy tam, gdzie jesteśmy i gdzie możemy być, czy to w naszej komorze modlitwy, co jest piękne i wspaniałe, będąc przed Bogiem, ale kiedy jesteśmy razem, potrafili rozkoszować się Bogiem, potrafili Mu dziękować, potrafili Go wielbić w każdy sposób, który Pan nam dał. Nie ograniczajmy się tylko do tego, że posłuchamy, co ktoś powie, że posłuchamy, co ktoś ma do powiedzenia, ale jak mamy potrzebę podzielenia się z braćmi i siostrami, Chcę wam powiedzieć, co Pan uczynił w moim życiu. Chcę wam pokazać, jak Bóg zmienił moje życie, z czego mnie uwolnił, co nam dał. Wyjdźmy, powiedzmy, bądźmy aktywni i módlmy się tak, aby ten budynek się trząsł. Bo jak zacznie się trząść, to zobaczycie, że dużo ludzi tutaj przyjdzie. To jest gwarantowane, bo jak coś się dzieje, to ludzie zaraz tutaj przyjdą, jak to wszystko będzie się przesuwało. A wierzę, że tak może być, bo mi mnie ja pokazuje... W dziejach apostolskich to się działo, jak się modlili apostołowie, tak? Będąc w więzieniu w kajdanach. To nawet nie tak jak my, gdzie możemy sobie wejść, wyjść. Nikt nas nie zatrzyma. Jesteśmy ludem Bożym, niegorszym i nie lepszym od nich. Jesteśmy tacy sami, bo jesteśmy dziećmi Jezusa Chrystusa. I te cuda i znaki i to wszystko, co tu się działo, ma prawo zdarzyć się również i dzisiaj, w naszym życiu. Nie możemy podchodzić do tego, no tak... To było, chwała Bogu, Bóg może, Bóg jest wszechmogo, wszechmogący, Bóg wszystko potrafi, ale w moim przypadku nie da rady. No to jaka jest wiara? Czy wierzysz bracie i siostro, że Bóg w twoim przypadku, w twoim problemie, który masz w swoim sercu, w swoim życiu, potrafi to zmienić, potrafi cię uwolnić z tego, potrafi cię podnieść, potrafi doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będziesz mógł uwierzyć na swoje oczy, że to się stało. Bo może to się stać nagle w mnieniu oka, ale może to się stać tak, że nawet się nie zorientujesz, że już uzyskałeś odpowiedź. Niekoniecznie od razu, bo zdaję sobie sprawę, że, że wielu, wielu, wielu, wielu, wielu osób yy, ma takie nastawienie, że to powinno się dziać jak w filmach, tak? że to za abstryknięciem trzy sekwencje minął i już to się dzieje i tak dalej. Bóg nie jest mistrzem kinematografii, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który panuje nad wszystkim i On lepiej wie, kiedy to ma być. Często, zresztą to też powtarzamy na naszych spotkaniach środowych, jest tak, że Bóg odpowiada w inny sposób niż my prosimy. I to nie dlatego, że chce nam zaszkodzić, czy chce nam zrobić na złość, tylko dlatego, że jest Bogiem i On lepiej wie, co przyniesie nam zbudowanie co pusili nasze serca, co doprowadzi do tego, abyśmy dobiegli do końca. Bo czasem jest tak, że nasze prośby, nasze potrzeby oczywiście wypływają z naszego serca i z naszego postrzegania świata, który widzimy, ale one mogą nas doprowadzić czy zawrócić z tej właściwej drogi, że nie będziemy szli według planu Bożego i poddawajmy się woli Bożej, chociaż nie zawsze musi być to dla nas miłe i nie zawsze... Możemy być z tego zadowoleni, ale zaufajmy, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Bo On jest tym, który był i jest i będzie niezmienny. I On ma wszelkie poznanie i znał nas, zanim jeszcze powstał świat. I wie o nas wszystko od początku do końca. Dlatego zachęcam na sam koniec. Bądźmy jak ten Bartymeusz. Chodźmy za Jezusem. Wyznawajmy Jemu, o co nas, co chcemy od Niego uzyskać. Jak chcemy, żeby nas wysłuchał, żeby się zmiłował, żeby nas oczyścił, żeby dał nam to wszystko, o co prosimy. Dlatego gorliwa modlitwa jest bardzo ważna, bo ona buduje, naprawdę buduje. Wierzcie mi, jak ja mam okazję być w zgromadzeniach, gdzie się wierzący modlą albo słyszeć. To aż serce rośnie. To po prostu aż chce się do tego przyłączyć. To aż chce się uwielbić. I to, I to może w sumie nikt nie głosić kazania. Można 10 godzin się modlić, a można tyle się o Jezusie dowiedzieć, jakbyście całą Biblię przeczytali. Bo w tych modlitwach, w tych prośbach, w tych dziękczynieniach widać to, co jest właśnie opisane w tej księdze że Jezus może to, Jezus może to, Jezus może to, czyli Jezus może wszystko. W każdym z nas i dla każdego z nas. Dlatego miejmy głęboko w sercu to, co jest tutaj napisane w tym 46 wersecie 19 rozdziału Ewangelii Łukasza i będzie mój dom domem modlitwy. Amen. Nie pozostaje nam nic innego, jak <śmiech> wprowadzić w życie to, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Myślę, że taka, taka jeszcze taka króciutka, techniczna kwestia jest taka, że kiedy jesteśmy tu razem i modlimy się, wiem, że nie wszyscy mają taki silny głos jak Piotr czy jak Leszek. <śmiech> Niektórzy po prostu nie mają takiej osobowości. I nie chodzi o to, żeby tu nakręcać jakieś, jakąś atmosferę krzyku, czegoś takiego. Natomiast jeżeli nawet w takim małym pomieszczeniu jak to, czasami ktoś jest w innym miejscu oddalony ode mnie kilka metrów i modli się cicho, ja nieraz nie słyszę. I szczerze mówiąc, wyłapię jakieś pojedyncze słowa i staram się włożyć swoje serce w tę modlitwę i powiedzieć amen, natomiast czasami po prostu nie jestem w stanie do tego się przyłączyć, do tej modlitwy. I tak jak gdyby też tutaj to jest istotne, że staramy się, kiedy modlimy się publicznie, modlić się w taki sposób, żeby wszyscy nas wyraźnie słuchali. Nadajemy też nasze nabożeństwa przez internet, ludzie nas tam gdzieś słuchają i sam miałem okazję raz być w takiej sytuacji, że to nie byłem z wami i was słuchałem, i niektóre modlitwy słyszałem, niektóre cisza weterze. Coś tam słyszę, tam coś szumi, ktoś coś się modli, ale słów już nie jestem w stanie złapać. Dlatego, że nie mamy tu porozwieszanych mikrofonów i nie planujemy tego robić. Jest ten jeden mikrofon, który odwracamy, żeby ci, którzy się modlą, modlili się tak, żeby doleciało do tego mikrofonu i ci, którzy tam słuchają i chcą uczestniczyć w nabożeństwie z nami, ani mogą być akuratnie, bo właśnie są chorzy, czy gdzieś na wyjeździe, żeby mogli w tym uczestniczyć. Więc jak gdyby to też jest kwestia po prostu normalnego naszego tutaj ludzkiego funkcjonowania. Oczywiście Bóg słyszy każde westchnienie naszych serc. I są też psalmy, które mówią o tym, że po prostu wzdychamy do Boga. Są psalmy, które mówią, że w ciszy oczekujemy Pana. I oczywiście to też jest forma, którą Bóg przyjmuje, z której się raduje. Ale kiedy jesteśmy razem, to faktycznie, kiedy ktoś się wyraźnie, głośno modli, ja to rozumiem, mogę odpowiedzieć amen, i też właśnie wkłada w to serce. To jest to coś, co mnie buduje, coś, co mnie zachęca, coś, co myślę, tak jak tutaj Piotr też dzielił się, pobudza też innych do tego, żeby z wiarą przystąpić do Boga. Także dołóżmy starań, aby kiedy razem się schodzimy, żeby to, co się dzieje, było ku zbudowaniu, żebyśmy mogli w tym wszyscy uczestniczyć i też wszyscy uczestniczyli. Nie byli tylko widzami, ale faktycznie uczestniczyli w tym, co się tutaj dzieje i mogli być zachętą i zbudowaniem dla siebie wzajemnie i oczywiście przede wszystkim oczekując na to, że Bóg odpowie, że Bóg się przyzna, że Bóg w swej łasce, tak jak tego Bartymeusza wysłuchał i Jemu odpowiedział, odpowie też nam w swój dobry sposób. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, pragniemy, aby nasze zgromadzenie było domem modlitwy. Pragniemy, Panie, by nasze serca były gotowe i były pragnące Ciebie, aby te nasze modlitwy nie były właśnie jakoś wyciśnięte z nas, nie były sztucznie napompowane, aby nie były jakąś tutaj emocjonalną grą, ale prawdziwie, by w naszych sercach było to, to zrozumienie Twojej mocy, Twojej dobroci, Twojej łaski, aby była wiara, aby kiedy, kiedy otwieramy nasze usta, Panie, wypływało z naszych serc to szczere, ufne wołanie do Ciebie, a jeśli jesteśmy wdzięczni, uwielbieni i chwała, Abyśmy, kiedy razem się zgromadzamy, Panie, mogli budować się wzajemnie, mogli zachęcać się wzajemnie, aby te nasze modlitwy pobudzały nas do większej gorliwości, do większej ufności. Prosimy, Panie, ucz nas modlić się, potrzebujemy tego. Wielu z nas, którzy nawet lata chodzimy z Tobą, jest to sfera, w której wciąż potrzebujemy Twojej pomocy, Twojej zachęty, nauki. Prosimy, Panie, ucz nas modlić się. Amen.